Szpak i Sowa. Szpak umiał mówić trzy słowa, że najmądrzejsza jest sowa. Pliszka siedziała na dębie, opowiedziała to ziębie. Zięba spotkała się z kosem, ćwierknęła mu to półgłosem. Gdy kos się spotkał z jaskółką, to samo powtarzał w kółko. Kukułka w rozmowie z wroną mówiła to, co mówiono, a wrona przez całe noce opowiadała to sroce. I tak od słowa do słowa orzekła cała Dąbrowa, że najmądrzejsza jest sowa. A sowie przykro, Okropnie. Niech tego szpaka gęś kopnie, bo szpak popełnia ten błąd, że ma mnie za mądrą. A skądże? Ja się zupełnie nie niemądrze. Ja jestem głupsza od szpaka. Przysięgam, że jestem taka. A szpak na sowę się gniewa. Od drzewa lata do drzewa, te same słowa powtarza, nieszczęsną sowę obraża i mówi, kiedy ją spotka, udaje głupią, idiotka.